Już dalej nie można było chyba pójść w postawie targowickiej stąd nawet, Stańczyk, Szujski nazwał Wielopolskiego, targowiczaninem, w 1865 roku. Dodajmy do tego niekłamaną radość, wyrażaną przez Polaka, Margrabiego Wielopolskiego, z powodu wprowadzenia przez Austriaków w 1864 roku stanu oblężenia w Galicji. Adwokaci caratu jakże często niektórzy nasi publicyści posuwają się do wybielania caratu, przedstawiając go jako racjonalny twór, który na swoje nieszczęście, mimo wszystkich dobrych chęci, musiał zderzać się z anarchicznym partnerem, jakim byli Polacy. Adam Wielomski na przykład zapewniał zwerwą w tekście w obronie wielopolskiego, iż powstanie styczniowe utwierdziło w oczach caratu przekonanie, że Polacy to anarchiści i rewolucjoniści, z którymi trzeba rozmawiać za pomocą represji. Przypomnijmy więc, że właśnie ten carat, taki idealizowany przez publicystów, najczęściej sam z siebie nie był zdolny do żadnych racjonalnych ustępstw bez nacisku społecznego, do przyznania choćby małej cząstki demokratycznych praw, z jakich korzystały społeczności w innych, szczęśliwszych krajach. Osławiony Mikołaj I Pałkin, wsławił się nakazem rozwiązania bractw trzeźwości, bo i te uznał za niebezpieczny dla niego, bo popierane nie przez władzę, a kościół katolicki. Co zaś najbardziej groteskowe, car uzasadnił rozwiązanie bractw trzeźwości tym, że chcą ograniczyć wolność podległego mu ludu. Wolność w piciu wódki bez ograniczeń. Car Aleksander III, pogromca powstania styczniowego którego tak zawiedli, zdaniem Wielomskiego, anarchiczni i rewolucyjni Polacy, wykazywał dość swoisty stosunek do wszelkich życzeń swych poddanych. By przytoczyć jakże znamienny przykład ze skierowaną do niego prośbą szlachty guberni moskiewskiej. Upraszała ona o pozwolenie zabierania głosów w sprawach swego okręgu i to tylko raz na rok. Iż, czego zachodnieli, napisał car na marginesie prośby. Jeśli ten tak nieskłonny do wysłuchiwania życzeń swoich poddanych car był w pewnym momencie gotów iść na pewne ograniczone ustępstwa wobec Polaków, to nie z żadnej dobrej woli, a tylko dlatego, że dla cara tu zaczynał być żenujący cały międzynarodowy rezonans wydarzeń w Polsce pogrzeby rozlicznych ofiar strzelania do warszawskich tłumów etc. Pod koniec życia ten sam car zdobył się nawet na decyzję o wydaniu konstytucji pod wpływem, znów nie z dobrej woli, lecz na skutek znużenia strachem przed ciągłymi akcjami bombowymi bojowców z narodnej woli, udany zamach bombowy na cara przekreślił jednak tę tak bardzo spóźnioną inicjatywę. Adam Wielomski zapewniał w tekście w obronie wielopolskiego, iż XIX-wieczni Polacy nie byli w swej robocie narodowej prowadzeni przez mężów stanu lecz przez poetów. Czy mam przypominać rozliczne fakty pokazujące, że dowódcami powstańczymi byli bardzo często nie poeci, a wybitnej klasy fachowcy, specjaliści nie tylko od wojskowości, lecz od zimnego, ścisłego myślenia? Począwszy od generała Józefa Bema, świetnego konstruktora i architekta przebudowało z Solineum, generała Józefa Prądzyńskiego, budowniczego kanału Augustowskiego i generał. Dezyderego Chłapowskiego, świetnie gospodarującego na roli z zastosowaniem najnowszych technik rolnych, pocarskiego oficera Romualda Trauguta. Dlaczego ci trzeźwi fachowcy buntowali się, szli walczyć do powstania? Odpowiedzi należy szukać w skrajnie głupawej polityce caratu, pod którym strasznie trudno było spokojnie wytrzymać. Do wyjątków należały polskie bunty w zaborze galicyjskim i pruskim. Pomimo i tam występującego ucisku narodowego, bo jednak tam nie było nigdy nawet choć w części porównywalny do barbarzyńskiej polityki caratu w Zaborze Rosyjskim. Co Polacy musieli przeżywać w Zaborze Rosyjskim, dobrze ilustruje list Zygmunta Krasilnikiego do Delfiny Potockiej, pisany w styczniu 1848 roku. Norwit mi opowiadał wczoraj rozmaite szczegóły z życia warszawskiego, uwięzienia, sądy, kajdany. Wywozy na Sybir, niesłychane odwagi i męczeństwa. Okropnie słuchać. Co to za stan rzeczy, co zapiekło na ziemi, gorsze niż wszystkie jakie bądź marzone marzeniem wyobraźni? Wyobraź sobie, od kiedy wyszedł ze szkół, od lat sześciu, nie więcej, narachował imię po imieniu dwieście współuczniów. Prawie wszystkich, z którymi znał się i uczył, wywiezionych na Sybir, pomarłych w Cytadeli lub na drodze albo dojechałych i jęczących tam. 201 człowiek narachował, i to prawie dzieci. Dlaczego ci młodzi Polacy się buntowali, dlaczego nie chcieli się pogodzić z systemem rządów Caratu? Czy naprawdę tak trudno jest to zrozumieć? Czy aby pokazać absurdalność tych rządów, znów muszę przypomnieć cytowanego już gruntownego rosyjskiego znawcę Polski Mikołaja Berga, bliskiego krewnego jednego z pogromców powstania styczniowego? We wspomnianych zapiskach o polskich spiskach i konspiracjach Berg tak pisał o niebywałej głupocie rządów rosyjskich w Polsce, w innych państwach. Gdy wybierają rządcy dla kraju tak ważnego jak Polska, opatrzą go przedtem dokładnie w instrukcje, zbadają pod każdym względem jego przeszłość i wykształcenie, czy ma wyobrażenie o geografii, historii, języku, literaturze i innych właściwościach kraju, którym ma zarządzać. On otrzymuje od rządu ścisłe i dokładne instrukcje wynik długoletnich badań i doświadczeń. Sam też stara się uzupełnić wiadomości o kraju, do którego jest przeznaczony, otacza się ludźmi, którzy tam służyli i zamieszkiwali od dawna. A jeśli taki rządca rozmyślnie lub mimowolnie zejdzie ze wskazanej mu drogi, zaraz się znajdzie ostrzeżenie, któremu wskaże błąd popełniony, wytknie zboczenie od przyjętego systemu. Gdy to nie pomaga, rządce zmieniają. W Rosji nic podobnego się nie dzieje. Na rządce jakiejkolwiek prowincji biorą bez ścisłego wyboru kogoś cieszącego się protekcją tej lubowej wpływowej osobistości. Czy zaś człowiek ten posiada odpowiednie zdolności i wiadomości, o to nikt nie pyta. I bez nich można być wielkorządcą. Znajomość prawi w kraju którym ma się zarządzać, zastąpi przyboczna kancelaria, a co się tyczy tej ręki opiekuńczej, wskazującej omyłki i zboczenia od systemu, o takim zbytku, o takich dziwnych rzeczach rosyjscy wielkorządcy nawet nie słyszeli i nie mają pojęcia, że to może być gdziekolwiek. To też biedną Polskę. Trzęsie chroniczna febra powstań, na kształt nieuleczalnej choroby. Wyrzeczenie się aspiracji niepodległościowych byłoby błędem. Liczni publicyści zwykli obliczać tylko koszty powstań, liczby poległych w bitwach i zesłanych, kontrybucje i konfiskaty sugerując, że bez tych rzucań się, naród przeżywałby spokojny, zdrowy rozwój wewnętrzny. Zapominają, że wyrzeczenie się aspiracji niepodległościowych wcale nie zapewniało autentycznej ochrony przed śmiercią na polach bitew. Przeciwnie, ciągle wówczas pozostawał model wiernej służby w roli, Bartków Zwycięzców, kornie walczących w armiach zaborów przeciw buntującym się narodom, Węgrom i Włochom, Finom i narodom kaukaskim etc. Względnie usłużnie tłumiących rewolucje na zachodzie. Tak jak chciał już car Mikołaj i w 1830 roku niewiele dziś pisze się o kosztach ponoszonych przez społeczeństwo polskie na skutek poboru rekrutów do armii carskiej, w której Polacy musieli służyć przy realizowaniu zaborczej i imperialnej polityki. Dość przytoczyć dane z obszarów jednego tylko powiatu Piotrkowskiego. Rada Piotrkowska wykazała cyframi, że spośród 11 tysięcy rekrutów. Wziętych z powiatu piotakowskiego do wojska między 1833 a 1856 rokiem do Polski wróciło po latach z powrotem zaledwie 498 inwalidów żebraków. Innych straciło polskie społeczeństwo bezpowrotnie. Według słynnej syntezy powstania styczniowego pióra Grabca. Rezygnacja z aspiracji niepodległościowych i bierna akceptacja despotyzmu groziłyby tylko tym skuteczniejszym wynarodowieniem. Zrozumiał to dobrze również papież polskich pozytywistów Aleksander Świętochowski, pisząc w 1905 roku w 75 rocznicę powstania listopadowego, iż pomimo faktu, że powstania polskie nie miały szansy zwycięstwa, ale czyż można się dziwić, że ciągle burzymy chlew, który nam budują rządy? Czy jednak żyjąc spokojnie w tym chlewie możemy zachować naszą istotę? Po rozbiorach Polacy mieli do wyboru dwie drogi, albo wynaturzyć się, znikczemnieć, posłużyć za karem dla swych zaborców, albo nie bacząc na wszystkie straty, porażki, ruiny, ratować swoje życie ciągłym buntem przeciw gwałtom. Być może... Iż bez rewolucji w roku 1830 i 1863 naród nasz doskonale by się utuczył i ważyłby dużo, ale prawdopodobnie byłby dziś tylko spasionym wieprzem.